Flora i drugi odcinek z Chaty Pustelnicy i dzisiaj chciałabym pogadać trochę odnośnie samotności, bo wydaje mi się, że ten temat jest dosyć ciekawym tematem i warto by go było poruszyć, ponieważ wydaje mi się, że coraz więcej osób, nieważne czy to są osoby młode czy osoby starsze, jest właśnie osobami, które stają się coraz bardziej i bardziej Samotn... samotne. No i w... no na początku warto by było w ogóle sobie tak zdefiniować, co to jest ta samotność. No i właściwie każdy wie, co to jest samotność. No bo samotność jest to taki stan, w którym jest nam bardzo, bardzo smutno. Nie mamy z kim pogadać. Według Wikipedii jest to subiektywne bardzo zjawisko jest to stan emocjonalny, który wynika najczęściej z braku pozytywnych relacji z innymi osobami. Często ma wydźwięk negatywny. To nasze y, słowo y, samotność i ten nasz cały stan y, samotności. I teraz tak sobie ostatnio myślałam na dosyć dużo na ten temat y, samotności. Y, y, no bo często jednak odczuwam taki stan, zresztą podobnie chyba tak jak teraz coraz więcej osób. I tak sobie myślę, że w życiu to jest też tak, czy, że niektóre osoby wybierają sobie ten taki stan samotności, a inne osoby yy, czy to z wyboru, a niektóre osoby bywają osamotnione. No ale czy są takie bardzo, bardzo samotne? No nie wiem, nie wiem, czy tak jest. W każdym razie myślę, że, yy, że czy, czy, jak, jak to jest z tym naszym życiem? Czy, czy taki jest los niektórych osób, że no niestety, ej, słuchaj, masz być samotny przez całe twoje życie? Na przykład powiedzmy w wypadku takich specyficznych zawodów, jak na przykład księża. Albo marynarze, którzy często tęsknią za swoimi własnymi domami. Albo... Hmm, no jakie jeszcze są zawody? Takie mnisi, jacyś, jacyś właśnie pustelnicy. Te osoby, one tak jak gdyby podjęły taki mega świadomy wybór odnośnie bycia samemu. I teraz, jak to jest z tą samotnością? Czy, czy to jest też tak, że niekiedy mamy dosyć po prostu ludzi dookoła i chcielibyśmy się gdzieś zaszyć w jakimś lesie, chcielibyśmy mieć spokój, bo, bo jest po prostu za dużo szumu dookoła nas, za dużo ludzi, za dużo się dzieje. My nie wyrabiamy odnośnie... Odnośnie już takiego przetwarzania tego wszystkiego, co się dookoła nas dzieje, a dzieje się dookoła nas mnóstwo i chcielibyśmy po prostu świętego spokoju. Tak jak te typowi informatycy, którzy mówią, a co ty, chciałabyś pracować z ludźmi? Po co ci to? Przecież, przecież, przecież to jest tylko problem, przecież, przecież ludzie sprawiają problem, no najfajniej się pracuje z przy komputerze, z maszyną, maszyna nie robi problemu, no najwyżej się tam nam coś zepsuje albo zawiesi. No ale ta maszyna się z nami nie wykłóca, nie robi nam problemów, a człowiek zawsze jest problemowy, przeważnie. Albo nas nie słucha, albo się z nami nie zgadza, albo ma inne zdanie, albo nas atakuje w taki sposób mniej kulturalny, albo chce nas jakoś tam yy, poniżyć, albo powiedzieć coś przykrego. I tak to jest z ludźmi, jeżeli się z nimi pracuje. Yy, akurat bardzo zastanawiające, czy w wypadku takich osób, które sobie wybierają takie zawody, na przykład y, jakieś takie klasztory o takim zastrzonym rygorze, powiedzmy, że jacyś tacy są zakonicy, czy siostry zakonne, które którzy pracują, mieszkają w takim zakonie y, zamkniętym, gdzie nie mają dostępu do, gdzie nie mają dostępu do y, jakichś tam współczesnych mega y, technologii powiedzmy i nie mogą się często kontaktować z rodziną, mają jakieś takie dni ciszy, gdzie muszą egzystować sami ze sobą, są odseparowani. Od Jak oni sobie z tym radzą? Czy im to sprawia jakąś trudność? Czy może mają taką specyficzną osobowość, która ta osobowość nie ma takiego problemu, że, że jest daleka od rodziny i, i może tej rodziny nie potrzebuje, no bo zdarzają się takie osoby. Jeden z moich przyjaciół powiedział mi wprost, że ja nie potrzebuję ludzi. Ja nie potrzebuję ich dookoła siebie. Ja, ja, ja jestem przyzwyczajony do tego, że ja jestem po prostu sam. No i słuchajcie, no i to jest też kwestia chyba po prostu osobowości człowieka. że Czasami jednak jesteśmy takimi introwertykami, czasami jesteśmy super ekstrawertykami, jeśli, jeśli, jeśli mamy taką akurat mieszaną osobowość, jeśli te takie cechy chęci bycia z człowiekiem albo izolacji, one się mogą tak nie uzupełniać, bo czasami mamy przesyt związany z ludźmi czasami mamy taki duży niedosyt ludzi i chcemy z nimi być, a ich nie ma dookoła nas. I to jest mega ciekawe, czy to, jak znosimy samotność, ma może nasz, na naszą... ma to może... Jejku, zgubiłam się, nie wiem, co chciałam powiedzieć. Czy wpływ na sposób odbierania tej samotności ma wpływ nasza, nasza osobowość. Czy to nam pomaga? No bo na przykład jeżeli za, zakładam, wychodzę, z, moja teoria jest taka, że jeżeli jesteśmy introwertykami, no to wtedy y, łatwiej nam y, się pogodzić z tym, że nie ma dookoła nas nikogo. Łatwiej nam się żyje. Nie potrzebujemy tego kontaktu. Do pewnego stopnia oczywiście. No a jeżeli jesteśmy ekstrawertykami, no to jesteśmy mega przyzwyczajeni do tego, że no, musimy kogoś mieć koło siebie. No bo jest nam źle z tym, że kogoś nie ma. I, i, i, no i to jest mega ciekawa sprawa. Nie wiem, jak, jak wy macie. A najgorszą rzeczą, jaką nam się może przytrafić, to jest właśnie to, że jesteśmy Strasznie przyzwyczajeni do ludzi. No, pamiętam, że kiedy mieszkałam jeszcze e, w akademiku za lat studenckich, no to tam było tak, że cały, cały czas ktoś wchodził, wychodził, ktoś był, kogoś nie było. Z reguły zawsze ktoś był, <głos> więc, więc e, no, te kontakty towarzyskie jakoś tam mm, kwitły. No a później, a później po skończeniu studiów i, i szukaniu pracy, no to te kontakty strasznie się uszczupliły. U mnie, u mnie może też tym powodem jest to, że ten, ten brakiem tych kontaktów to jest to, że często par, bardzo, bardzo często palę mosty. Ja nie umiem utrzymywać relacji. Na no, jakąś tam taką dłuższą metę i, i wychodzę z założenia, że znamy się dzisiaj, no i co będzie później, no to nie wiem. No Moje życie się zmieni. I, hmm, no i chyba się więcej nie spotkamy już, przynajmniej no, o deszcz rozpadało się, rozpadało się u mnie jak nic. A, no i właśnie, no nie wiem, nie, nie potrafię utrzymywać tych relacji. Hmm. Z kolei relacje w pracy są dla mnie mega, mega powierzchowne, płytkie. Nie lubię rozmawiać o pogodzie, nie lubię rozmawiać o jakichś totalnych głupotach, o takich jakichś pierdołach. To mnie strasznie, mnie to niecierpliwi i, i czasami po prostu wolę się nie odzywać. No i, i chyba wychodzę trochę na odludka ale właśnie to jest dziwne, że człowiek czuje się samotny. Ja chcę takiego kontaktu. Ja chcę móc z kimś pogadać. I nie mam z kim. Czy znaczy są zawsze jakieś tam osoby koło mnie, które, z którymi mogę pogadać, ale to są naprawdę strasznie takie... Nie czuję... Chcia, że chcia, czuję, że chciałabym może pogłębić tę znajomość, ale, a, ale tego nie robię. Także człowiek za czymś tęskni, coś by chciał i nie może tego zmienić. Nie, nie mogę pogłębić tej relacji. A... Nie wiem, nie wiem, z czego to... Nie, nie mam pojęcia, z czego to wynika. Hmm. To jest ciekawa sprawa. Hmm. Także... ta Dawna było zresztą tak, że jeżeli ktoś chciał kogoś ukarać, no to karał go samotnością, bo człowiek to jest przecież jednak zwierzę stadne. I, i my lubimy, kiedy dookoła nas są ludzie. My bez ludzi nie przetrwalibyśmy w grupie. No wyobraźmy sobie czasy prehistoryczne, ewolucyjne, kiedy... Człowiek przetrwał, bo był w grupie, bo była praca grupowa, bo były podzielone obowiązki, bo ktoś tam szedł, komuś pomagał i coś tam się działo i stąd ten gatunek ludzki przetrwał, no bo byliśmy grupą, bo komunikowaliśmy się, bo jakoś tam się dogadywaliśmy. No a w tej chwili, tak jak gdyby wszystko się troszeczkę posypało, te relacje się pozmieniały, te układy, ale człowiek sam w sobie urodził się jako istota, która... Powinna się komunikować z innymi. Powiedzmy, że, no nie wiem, e, ktoś was łaskoczy, byliście dziećmi, śmialiście się, Kto, ktoś was rozbawił, e, śmialiście się. E, kiedy czegoś potrzebowaliście, to płakaliście, krzyczeliście, sygnalizowaliście to swoim matkom. Więc człowiek wyrażał swoje emocje i, i, i, i to, jak się czuje, samopoczucie, już od... Od dziecka, już od, nie, już od wczesnego okresu niemowlęctwa. Czyli no, jednak jesteśmy stworzeni do tego, żeby być ekspresywnymi, żeby siebie wyrażać, żeby mówić, co, co myślimy i, i się komunikować wzajemnie ze sobą. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby rosnąć, pogłębiać swoje możliwości ekspresji i, i, takiego, i takiego stawania się lepszymi. Tak sądzę. No a jeżeli wpadamy w taką trochę matnie izolacji niechcianej, to jest to bardzo niemiłe, depresyjne odczucie. I teraz hmm, tak sobie myślę, że ta kara izolacji, czasami przymusowa, no wystarczy zobaczyć jak reaguje matka, kiedy jej dziecko sprawia problemy, źle się zachowuje. Matka no kiedyś była taka standardowa kara, wysyłamy dziecko do kąta. Ono ma tam się nad sobą zastanowić, przemyśleć co zrobiło źle, poprawić się i być lepsze. Taka jest zasada. Idziesz do kąta, jesteś sam, nie bawisz się i zmieniasz swój, swoje zachowanie. Jeśli jesteś na przykład yy, wandalem, yy, przestępcą, mordercą i tymi, innymi, i tymi innymi podobnymi sprawami, no to wysyłamy cię do więzienia, siedzisz tam, yy, myślisz trochę nad swoim życiem, yy, wpuszczamy cię do izolatki, masz się zmienić. My, zdrowe społeczeństwo, ciebie nie chcemy. Banicja albo na przykład wygnanie. To było w starożytności. Nie chcemy Cię, wynocha z miasta. Nie przeżyjesz sam. Eee, no i tak tak to widzicie, tak to wszystko funkcjonowało. No. Człowiek samotny był e, skazany na śmierć albo no, na takie trudne, trudne życie. I podobnie jest teraz ludzie samotni mają troszeczkę pod górkę. Tak uważam. Bo czasami nie mamy z kim pogadać. Czasami chcielibyśmy się wyżalić komuś. Możemy mieć na przykład ko czasami ko kogoś koło siebie, a i tak czujemy się samotni, i tak czujemy, że pewnych rzeczy nie możemy powiedzieć, takich naszych najgłębszych sekretów, e, i tak je w sobie trzymamy, i tak je w sobie dusimy, i się z nimi męczymy, bo na przykład ktoś tam czegoś tam wiemy, że nie będzie w stanie zrozumieć albo przetrawić, i stąd męczymy się sami ze sobą. Aj, to jest okropnie. Okropnie upierdliwa sprawa, kiedy nie mamy komu powiedzieć, co myślimy i co czujemy i w jakim stanie jesteśmy. Zresztą wydaje mi się, że większość osób przechodziła przez takie fazy w życiu, takiej izolacji, kiedy nasz mózg po prostu się już wyłącza i nawet jeżeli mamy kogoś kogoś, kogoś, kogoś na przykład z rodziny koło siebie, no to ja wychodzę z założenia, że nawet ktoś, kto jest z twojej rodziny, czy to jest rodzic, czy brat, czy siostra, czy wujek, czy ktokolwiek, no to i tak to nie zastąpi wam, nie wiem, jakiejś takiej bliższej relacji z kimś, kto, kto by was rozumiał i, i wspierał i był zawsze stuprocentowo za wami. Także brak. Brak jest kogoś, kto, jest, kto byłby wam mega lojalny i wam, mnie, czy ja to mówię o sobie bardziej? Chyba trochę tak. Chociaż te moje od odczucia... Samotności, od kiedy one by mi tak towarzyszyły. Chyba od momentu gimnazjum trochę. Jak mi się wydaje, były takie fazy. Teraz to się troszeczkę pogłębiło. No bo rzeczywiście nie, ja, ja pracuję z ludźmi, ale mimo wszystko brak mi jest y, głębszych, y, głębszych relacji, jakichś takich kogoś, kto byłby bardzo lojalny i kogoś, kto wiedziałabym, że mogę na tę osobę liczyć. Znaczy, jest taka osoba, któ która ja wiem, że mogłabym na taką osobę liczyć. Ale i tak człowiek zawsze się czuje jakoś tak, tak niekoniecznie, tak nie bardzo coś nie gra, i, i taki jest w pewien sposób się zamyka na innych, nie mówi otwarcie w pewnych rzeczy. Strasznie dużo lęku we mnie i niechęci trochę do takiego dzielenia się tym, co myślę, tym, co czuję. Także kropnie dużo niepewności. Ale to chyba ma tak każdy, kto gdzieś pracuje i, i, i nie jest taki bardzo ekstrawertyczny, tylko właśnie jest, ma tendencję do zamykania się w sobie o myślenie, ma tendencję do zastanawiania się nad tym, jak na przykład inni zareagują, jak ja to powiem, albo, albo czego nie powiem, jak to wpłynie na odbiór mnie jako mnie. A także trochę chyba nadwrażliwość mnie wyłazi niestety. To jest coś, co trzeba strasznie zmienić i z czym trzeba powalczyć. Ale tak w ogóle, to co ciekawego można wyciągnąć z takiego stanu izolacji, z takiego stanu samotności? Jak to wpływa na nas, że my się tak izolujemy? No bo wiadomo, czujemy się z tym źle. Um, chcemy strasznie z kimś pogadać, strasznie chcemy z kimś być, żeby ktoś po prostu, nie wiem, czy nas przytulił, czy, czy nas zrozumiał. Ale tak sobie myślę, jak to wpływa na nas. I no, na nas jako nas te, te takie osoby, powiedzmy, osamotnione. No bo przecież zawsze z czegoś złego możemy coś dobrego wyciągnąć. I tak sobie myślę, że człowiek, który jest samotny, no, ma czas, żeby się nad sobą zastanowić żeby pomyśleć o sobie, o swoim życiu. Ma bogate wnętrze, czy właściwie może je pogłębiać, może siebie lepiej poznawać. I wydaje mi się, że takie przymuszanie osób, które są bardzo ciche i nieśmiałe do takich akcji, yy, do takich akcji strasznie takich głośnych coś na zasadzie, ej, zobacz, bądź bardziej otwarty, bądź bardziej, yy, bądź bardziej, bardziej, bardziej. To chyba jest trochę pomyłka, bo nie da się chyba z kota zrobić psa. No można próbować, ale to wyjdzie trochę śmiesznie chyba. I Nie wiem, czy to wyjdzie naturalnie, bo jeżeli ktoś jest taki cichy i nagle stanie się taki rozwrzeszczany i wrzeszczący i, ee, i kto, kimś, kto będzie sypał po prostu żartami z rękawa, to będzie strasznie nienaturalne według mnie. No ale ja się mogę mylić. <śmiech> także, także nie, no, ważne jest, żeby się ze sobą komunikować. I, I ostatnie pytanie, a jak wy sobie radzicie z samotnością i z takim poczuciem, że jesteście sami? Co wy robicie, żeby poczuć się trochę lepiej i, i żeby sobie jakoś radzić z waszymi uczuciami samotności? jak ja kończę i żegnam się i pozdrawiam wszystkich. Cześć!